bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Księga Mądrości, 1 rozdział, 13 werset. Zacznijmy od stwierdzenia, że śmierć nie istnieje cieleśnie. Jest zjawiskiem, jakie dotyka ciała fizycznie, ale śmierć sama w sobie, jako byt świadomy, nie istnieje. Wprawdzie ludzie sobie ją jakoś wyobrażają, ale faktycznie śmierć nie posiada postaci, którą można by narysować, bo jej po prostu nie ma. Jest tylko problem, który nazywamy śmiercią. Bóg nie stworzył śmierci, ale obserwujemy brak aktywności życiowej, którą nazywamy śmiercią, a którą Chrystus, nasz Pan, nazwał snem, czyli przerwą w aktywności życiowej. Pierwsza część dzisiejszego wersetu Informuje, że śmierci Bóg nie stworzył, a druga informuje, że Bóg nie lubi, jak ktoś umiera. Nie cieszy go to. To bardzo cenna informacja, która w połączeniu ze wcześniejszym wersetem nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami, informuje nas, że jeśli umieramy, to jest to nasza wina. W tym miejscu ktoś zaprotestuje, przecież wszyscy umierają, nawet cudzy Boże. Odpowiedź takiej osobie daje sam Chrystus, nasz Pan. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ewangelia Jana, jedna 26 werset. Tu znowu ktoś zaprotestuje. Przecież wszyscy umierają także ci, co uwierzyli w Chrystusa. Odpowiedź jest prosta. Tylko pozornie są martwi. Mimo, że nie prowadzą świadomej egzystencji, nadal żyją. Chrystus wyjaśnił, cytat, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Wprawdzie Księga Kaznodziei Salomona wyjaśnia, iż po śmierci człowiek nie prowadzi świadomej egzystencji, bo mówi, każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmi się według Twych sił, bo nie ma żadnej czynności, ni”. Rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. Księga Kaznodziei 9:10. To jednak nie znaczy, że przestali oni istnieć. Według słów Chrystusa, śmierć ciała nie oznacza śmierci duszy. A brak aktywności nie jest oznaką nieistnienia, lecz co najwyżej przerwy w tej aktywności. Dlatego Mesjasz twierdzi, że oni nadal żyją. Na przykład powiedział: dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A wszyscy się z niego naśmiewali. Ewangelia Mateusza 9,24. Inny cytat. A co to z martwystania umarłych? Nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 31 i 32 werset. Abraham, Izaak, Jakub żyją. Dlaczego więc ich nie widzimy? Ponieważ są jako dusze w stanie snu. Czekają na zmartwychwstanie. Pozbawienie ciała nie mogą wieść aktywnej egzystencji i muszą czekać, aż w dniu zmartwychwstania otrzymają ciała i wówczas będą już całkowicie aktywni oraz w pełni życia, zgodnie z naszym rozumieniem słowa życie. Pamiętaj więc, że Bóg nie lubi śmierci i żyj tak, byś nigdy nie umarł w pełni.